No, tak chyba każdy wie, kto tu jesteś. Nie? Dobrze. Witam w podcaście Nie tylko dla Orów. Dzisiaj specjalny odcinek. Kolejny serialowy odcinek o Dublinie. Tutaj naszym znaczy gościem podcastu Nie tylko dla Orów będzie niezwykle przystojny, nie elokwentny gościu Filip D. Dzień dobry, Filipie. Dzień dobry, Bartku. Serdecznie witamy w podcaście Nie Tylko dla Orów. Dzisiaj dwaj panowie na D. Filip D. i Bartek D. Rozmawiałem o D. Rozmawiałem o D. Um, czyli witamy. Bartek powiedział, że w kolejnym, a to nie wiem, czy będzie kolejny, czy to będzie pierwszy podcast y, z krótkim, w krótkim cyklu Ilansko-Dablińskim. Y, Serdecznie witamy, Bartku, y, Cię i witamy słuchaczy w, Witam, z Miasta witamy na P. P. Miasta na P. A gdzie jest, gdzie jest to, co było tutaj takie wielkie, takie y, pozy? miasto na how gdzie to jest? A to już dawno wywieźli. Tak? Tak, w Poznaniu to, wiesz, rozbiorą wszystko i na złom od razu. Nie dadzą się ludziom porządnie nacieszyć. Tak, ale za to, widzisz, masz piękne niebieskie plandeki, tak. bo budują przecudowną fontannę, ale nie o P miało być. Tak, miało być o D, czyli obydwoje jakiś czas temu mieszkaliśmy w Dublinie, jeden krócej, jeden dłużej. Obydwoje dzisiaj nie jesteśmy w Dublinie, jesteśmy w mieście na P, no ale ze względu takowych, że pan o inicjałach BD mieszkał w Dublinie niecałe pół roku dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o nim i o jego spostrzeżeniach dublińskich czyli Bartku, chciałem się spytać po prostu, jak to życie płynie w Dublinie przyjechałeś nie do pracy jako jeden z niewielu przyjechałeś się uczyć, uczyłem się angielskiego eee, i tak jeśli mam porównywać Dublin do jakiegokolwiek miasta, ja bym porównał do Poznania. Chociaż Poznań nie jest stolicą i e, pewnie nie jest taki busy jak Dublin. Stolicą kiedyś był. No był, ale to chwilę. Poznań, no. Ale to chwilę. No bo dobrze, jest stolicą Wielkopolski, ale to nie to samo. Ja widzę, ja, akurat w Dublinie widziałem sporo podobieństw między... Znaczy sam sobie tak e, wyobrażałem, że to jest jakby bardzo podobne do Poznania czy Poznań do Dublina z tym, że Dublin jest taki bardziej bardziej multikulti. Na co patrzysz? Patrzę, czy się nagrywa, bo ja tak dobrze patrzę. Nagrywa się, nagrywa? No, nie wiem. A gdzie tu widać, że się nagrywa? No tam czas musi lecieć. Bo jest na czerwono, to dobrze. Okay. A rzeczywiście? Tak, Tak, Dublin jest bardziej multikulti. Eee, można tam spotkać, nie wiem, wiele... Murzyna. O, w Poznaniu, chociaż w Poznaniu, Poznaniu łatwiej jest spotkać Chińczyka niż Murzyna. Tak? No. O. Bo sporo studiuje na akademii, na, przepraszam, na Uniwersytecie Medycznym. Chińczyków. Chińczyków. Albo tak zwanych... A Azjatów, o. Żeby nie było tutaj żadnych... E, I co jeszcze? Dublin? Dublin chyba jest trochę bardziej brudny niż Poznań. Takie odniosłem wrażenie. Mm. Nie wiem, jak ty... No, to zależy, ale ogólnie, ogólnie jest A czy tak generalnie, jest, bo wiesz, są miejsca, są miejsca gdzie, gdzie w Poznaniu też jest syf, ale tak jakby nie patrzeć, to centrum chyba jest trochę bardziej zadbane poza Półwiejską. Tak. Gdzie, w, gdzie w, z kolei odwrotnie, w Dublinie na Grafton Street, który jest taką powiedzmy poznańską Półwiejską, takim deptakiem, no tam jest czysto. Tam jest czysto, tak. Bo to takie jednak reprezentacyjne miejsce, to tam dbają, nie? Tak. No i Dublin jest chyba bardziej przyjazny turystom. Wszędzie można w sumie dostać te darmowe mapki z zaznaczonymi zabytkami, muzeami. Nie? Muzea są chyba narodowe za free. Tak. Tu w Poznaniu to chyba tylko w czwartki jest za darmo. Czy w, jak, czy w soboty, nie pamiętam w jaki dzień tygodnia, ale narodowe chyba jest w jakiś dzień tygodnia za free. No i powiem tak, w Dublinie mi się o wiele, nie wiem czy o wiele fajniej, ciekawiej mieszkało. Może przez to, że było to nowe miasto dla mnie i nie popadłem w żadną rutynę odwiedzania. Za dużo miejsc. E to. No to to wykasujesz. No, Przepraszam na no. tym. Na kursie mnie uczyli, że jeśli nie wiem, co powiedzieć, to mam mówić E, bo to brzmi wtedy naturalnie, płynnie, Aha. słychać. A tak, jak będzie taka cisza, to co? No tak, podcast nie lubi ciszy, podcast, podcast nie lubi ciszy. Pięć minut od naszego wstępu, Bartek opowiada o Dublinie. My wracamy za chwilę, mała reklama, małe intro i w podcaście dzisiaj dwaj panowie na D. Lads! Uh, Sorry! Sh Fair play, lads! Take it easy! It's only Sorry! W zielonej Irlandii. to podcast nie tylko dla orłów. O, przepraszam bardzo, proszę uprzejmie. Dobrze, Diabelsko, przystojni idę. Wracają. Wracają. Tak, udało nam się razem. Diabelsko, jeden w okularach, drugi w okularach na głowie. Dzisiaj rozmawiamy, dwaj panowie na D, rozmawiają o D, czyli Bartek był w Dublinie jakiś czas, jak już wspomnieliśmy, wcale nie w celach zarobkowych, tylko w celach edukacyjnych. i Bartku, żeby troszkę ułożyć, czy to leci irlandzka linia? Nie, nie, nie, myślałem. Żeby ułożyć wszystko ładnie w naszym dzisiejszym 20-minutowym podcaście, co Ci się podobało w Dublinie? Może tak, zacznijmy. Tramwaj mi się podobał, Luas. Francuski. Z, ale z polskim silnikiem. Tak, z Chorzowa. Tak. Eee, za dużo. Eee, już mnie teraz wytrociłeś z no. równowagi i po prostu. No. Co mi się jeszcze podobało? Podobało mi się, bardzo lubiałem kino na Ify. jedzenie IFI. No. IFI, no. Irish Film Institute. No. Tak, takie kino z dobrą knajpką. Z fajną. dobrą, bardzo dobrą no. knajpką i nawet tanią jak aha. na Edu. tam na byliśmy Dublin. razem? Nie. A, ja chodziłem aha, z tym z koleżankami tak, ze szkoły. Aha. Co jeszcze? Szkoła była zajebista. Ludzie. Walto, wal, walto zaleklamować szkołę? Tak, bardzo warto. English Hour na Abbey Street. Upper. A, Abbey, Abbey, Abbey, Abbey Street. Na przeciwko przystanku Luasa. Luasa tak. Luas to jest w samym tramwaj. Taki. Tak. W samym centrum. Czyli mamy już dwie rzeczy. czyli tak. Podobało Ci się szkoła? Podobało Ci się tramwaj? Trzecia rzecz? To, to, to jedzenie w tym AFI. Aha, to trzecia rzecz. Co jeszcze mi się podobało? Co tam jeszcze mogło mi się podobać? A, fajne Muzeum Sztuki Współczesnej. To jest za... Czekaj, ta jest Connolly, a za Houston Station. Tam za, jest bardzo fajne. Też za Free. No i muzea w ogóle za Free. Tam sobie trochę pochodziłem. No nie wiem, generalnie dni mi bardzo szybko mijały. Tak. Zawsze coś tam się znalazło, żeby gdzieś pójść. Chociaż miasto samo w sobie jakieś specjalnie urodziwe nie jest. I lubiałem jeszcze sobie iść do tego parku przy Grafton Street. A, przy St. Stevens Green. O, St. Stevens Green. Tak, tak. Widzisz mi się park. Tak, taki angielski okrągły taki park. I... Bo z kolei ten drugi park, Phoenix Park, Aha. największy park w Europie, no, już nawet tak na nie bardzo... nawet jest większy, nie od... wiem czy wiesz od tak, tak. Central Parku. Tak, to wiem. Aha. To już mnie, już mnie w szkole tak. uświadomili. A, i ludzie jeszcze. Poznałem mnóstwo Irlandczyków, znaczy mnóstwo. Kilku Irlandczyków, naprawdę bardzo fajnych, z którymi mam kontakt do dzisiaj practice english mam sobie, no ludzie zupełnie inni niż tutaj w Polsce inaczej podchodzą do, do tych nowych i chyba łatwiej jest z nimi kontakt załapać, przynajmniej ja takie odniosłem wrażenie nie wiem, może z tego, że może to wynika z tego, że spotykamy takich ludzi na jakich zasługujemy, a ja tylko spotykałem dobrych ludzi Co to znaczy, że jesteś miłym, dobrym, sympatycznym mężczyzną? Oczywiście Aha. Pracamy po chwili. Można, czy, pr, pr, pr, przepraszam, tak. jeszcze wtrącę. Oferty można słać na bartek podcastdib.pl Tak, to jest stary podcast <śmiech> na Szagę, zmieniony teraz na Dib. Znowu jakieś D i te sprawy. Wracamy po chwili i będziemy mówić o tych rzeczach, które nam się w dobie nie podobają, czyli Bartek i Filip w dzisiejszym podcaście.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 serdecznie witamy ponownie. Bartku, dzisiaj taki szybciutki troszeczkę podcast, ale nie będziemy przynudzać. Co nam się podoba w Dublinie, co nie? Ty w Dublinie troszeczkę przebywałeś. Miałeś też przyjemność w najlepszym studiu podcasterskim na świecie przebywać. Oczywiście. Ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Minusy. Minusy. Dzieciaki, które robią wszystko, co chcą i przed nimi, się, przed nimi jakoś tam powiedzmy czasami zmieniałem drogę. Tak, bo tak jest generalnie skubeki, takie, tak no. no No niewychowane strasznie. Wiesz, bo dzieci do chyba 14 czy 15, no nie, do 14 chyba lat w no ogóle ma... nie, nie mają odpowiedzialności cywilnej. Nie? No. Mogą ukreślić samochód, mogą ci wbić nóż w plecy i on, one dokładnie o no tym byłem... wiedzą, że, że, że są bezkarne. No byłem świadkiem, gdzie tam no. niedaleko, gdzie mieszkałem, to sobie rozpalili wielkie ognisko, porwali wózki z Tesco i zrobili sobie takie wielkie... E... Wielkie ognicho z tych wózków, jakieś palety, tak. nie wiem, jakieś śmieci tam, fotele nas znosili i, i generalnie straż m, nawet pożarna jakoś tam nie interweniowała, chociaż była pod nosem e, i to mnie to tak trochę m, no tak, no. mnie się nie podobało w tym Dublinie. Takie dublińskie śmieci, że tak powiem, brzydko. Dokładnie. Ale dzieciaki to jest rzeczywiście plaga miasta. I, I sobie dużo dzieciaków też, nie wiem czy o tym wiesz, ale y, narkomania i alkoholizm w Dublinie to jest rzecz, którą sobie rząd ani policja nie, zupełnie nie radzi. I, i dużo dzieciaków, takich no może nie, nie małych, ale takich powiedzmy 10, 15, już na prochach jest i. i, i no i no. tak to wygląda. To co, to co co, twój w samochód? Nie. Aha. Mój też chyba. Nie, twój w innych rejonach siedzi. Co jeszcze mi się nie podobało? Nie podobały mi się... Nie, o. Najgorsze, co może być, to te przystanki autobusowe w Dublinie. Nie ma tak, że na jeden przystanek podjeżdżają wszystkie autobusy, tylko po prostu co 5 metrów jest przystanek i trzeba się orientować, w którym miejscu odjeżdża nasz autobus. No to oczywiście jest później do, do ogarnięcia jakoś, ale na początku to, to jest masakra. Tak samo punktualność tych autobusów to, to jest coś masakrycznego. Ja kiedyś czekałem 40 minut na, na jeden autobus, potem jak wsiadłem w ten autobus, to okazało się, że przede mną jechał e, autobus z tym samym numerem i za mną też jechał autobus z tym samym numerem. E, no i tak te dublińskie. Autobusy to totalna porażka, poza tym, że stoją ciągle w korku niemalże. No tak. A nie wiem, teraz ciebie od pewnego no. czasu nie ma, ale w Dublinie już prowadzają tak zwane takie tablice wyświetlające się, kiedy przyjedzie autobus. On nie o. mówi, że co ile jedzie, tylko co za ile minut przyjedzie autobus, nie? że no na przykład taki i taki przyjedzie za tyle i tyle minut. Nie? No to nie musieli coś tam pewnie jakieś no, coś tam wrzucają te pomocować. Autobusy. No to, to bardzo usprawni tą komunikację, bo tak to było, no rozstroju nerwowego mhm. czasami można było dostać, jak pogoda jeszcze była pod psem, mhm. a tam wiatr to ten, ten. raczej się nie, nie spotyka w centrum. Tak. Co, jeszcze, co jeszcze tam mogło mi się nie podobać? podpowiedź coś. Yy, kobiety? A to tam, wiesz, to akurat tak naturalnie wyszło, że się nie spodobały, bo tak jak zobaczyłem takie wiki polart, jeśli ktoś oglądał Małą Brytanię, to wie. A tak że takie istoty znaczy, Ogólnie, ogólnie Irlandki są ładne, ale, ale... Jak zadbają o tak, siebie i się ubiorą no, powiedzmy tak jak Polki. Na, na nie? wieczór na przykład. Nie? Na bo wieczór. tak normalnie na co dzień to jednak... No, aha. Nieświeży oddech i, i, i fałdy. No, I dresy jako strój narodowy też tak. mi się nie podobał i do dresów buty wyjściowe to bardzo często I spotykałem. I witona. nie? O, to Don, obowiązkowo. Tak, tak. Albo szalik tego, no. w tą kratkę, co tam jest. Burberry. O, Burberry. Tak. I dres taki, nie wiadomo, czy wyszła z łóżka, czy weszła z łóżka. Wiem, że się powtarzamy w podkreśleniu tego dla rów. Mówiliśmy to kilkanaście pewnie razy, ale Bartek jest jakby nowy. Znaczy się, był w Dublinie, przebywał tam, uczył się i i jakiś czas przebywał y, z autochtonami, więc y, dlatego dzisiejszy podcast i, i chcemy troszkę nie to, że ponarzekać, ale chcemy się dowiedzieć o, o, o opinie innych ludzi, dlatego dzisiaj z Batkiem się spotkaliśmy, podcast dwóch przystannych panów na D, Ym, reklamka, może podcastu na szagę, czy, czy jest podcast y, D i B, jakaś reklama? Może do tego czasu będzie. Może tego czasu będzie. Nagrywamy w połowie roku. Podcast jest... Pewnie troszkę... w grudniu. Tak, pewnie w grudniu. Nie wiadomo jak to jest. Nagrywamy tych podcastów bez Liku. Wracamy po chwili. Bartek i Filip, Zapraszamy. Zielonej Irlandii, z wyspy za Morzami, chętna z krajach. wspólnoty europejskiej, nadaje nie tylko dla Orłów. Been, been co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że z dwóch przystojnych szatynów dzierży każdy w ręce swoją gąbkę. Rozmawiamy dzisiaj o Dublinie. Bartek mówił na początku, co mu się nie podoba, potem co. Nie, najpierw co mu się podoba, potem co mu się nie podoba. Czy chciałbyś wrócić? Do Dublina? Może na jakiś czas. Chyba najbardziej, ze względu na, na szkołę i na, na nauczycieli, to chciałbym wrócić. Gdybym miał pewność, że w jakimkolwiek innym e, miejscu spotkam takich nauczycieli, taką szkołę, to z przyjemnością bym pojechał. Nawet, nie wiem, jeśli to by był... Nie, może do tego bym nie chciał jechać, do Belfastu, ale... Odpowiedź w Belfastie? Nie, ale się nasłuchałem. Mhm. Koleżanka tam bardzo dobra mieszka w okolicach i wie, jak to jest. Belfast jest nieciekawe miasto, znaczy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo malutkie. I, I niebezpieczne, i... O. jak jesteś w centrum, to jest okej, okay, ale wiadomo, jak kiedyś za moich czasów, jak jeszcze nie nagrywałem, nie wiem, czy ktoś w ogóle takie czasy pamięta, to właśnie chodziłem po dzielnicy Shankill i, i Falls, czyli i protestanckie i katolickie i normalnie sobie... Przeżyłeś. Przeżyłem, normalnie przeżyłem. Wiadomo, są momenty, gdzie się nie chodzi, są momenty, gdzie się chodzi, ale no, nie jest najładniejsze miasto, to prawda, jest... jest jest y, nawet brzydkie. No, ale wracając do Dublina, to chciałbym wrócić, może nie mieszkać, bo akurat y, Dublin sam w sobie, Irlandia do mieszkania tak na dłuższą metę y, nie są najlepsze, nie jest najlepszym miejscem, y, przynajmniej dla mnie, y, ale jako taka odskocznia od tego, co jest tutaj y, w Polsce, y, to bardzo fajne, można, czy można sporo poznać. Y, takie trochę to prowincjonalne prowincjonalne miasto. Nie, wiesz, wiesz, nie na tle, Naprawdę, na tle, wioska jest straszna. Na tle wiesz, miast, które ja znam, typu, nie wiem, y, częściej bywam nie? A Amsterdam, Berlin, no to, no to się chowa, nie? Ale ma coś nie. w sobie takiego, że e, sprawia takie, jak jest ładna pogoda, bo jak nie. też to masakra. Ale jak jest ładna pogoda, nie to... nie padało, nagrywamy to w połowie roku, nie padało chyba od dwóch miesięcy w Irlandii, a pogoda jest taka sama jak tutaj, czyli no. Słonko i, i Blue Sky cały to czas. To jest całkiem znośne miasto. Nawet turystycznie można sobie pojechać, pozwiedzać. Hmm. E... Irlandia na dziedzinie jest bardzo dobrym wyjściem, myślę. Jak ktoś tam zamieszka, to rzeczywiście można się trochę pożygać, ale... ale... czy znaczy to jest pewnie z każdym miejscem, bo tak. jak się gdzieś mieszka, to już się te wady bardziej dostrzega, nie? ale tak, tak jak ja miałem taki krótki epizod paromiesięczny to mi się tam bardzo dobrze mieszkało jakoś odnalazłem się w tym mieście między tymi ludźmi tutaj Filip i ekipa mi trochę w tym pomogli za co jestem wdzięczny tak oficjalnie teraz o. ale jak ktoś, ktoś ma okazję dziękujemy, co? dziękujemy. Prosimy. nasza przyjemność po naszej stronie tak jak ktoś ma okazję i możliwość, to jak najbardziej polecam. Ja jestem bardzo pomocny, w ogóle pomagam czasem wszystkim, czasem mi daje, dają za to po pułapach, ale... ale... Tak, to bywa. A, no, ale widzisz, niektórzy no, docenią, niektórzy no nie. Właśnie. Czasami jest Ci bardziej no, miło, czasami nie, ale... Tak. Może o tym co kiedyś... Co zrobić? Tak, ale nie to ma... nie ten odcinek. Tak, nie wiem, czy już o tym mówiliśmy, czy, czy nie mówiliśmy, ale, ale o tym kiedyś będzie jeszcze. Dobrze, Bartku, zostało nam niecałe półtorej minuty. 20 minut dzisiaj. Taki krótki podcast, a dlaczego mamy gadać długo, Krótko treściwiej na temat... Po co męczyć słuchaczy Po więcej? co męczyć słuchaczy? Ostatnie pytanie... Um... Czy, czy, czy da się, że tak powiem, żyć w Dublinie za polskie pieniądze, bo u Ciebie to tak było? Dublin jest bardzo drogi. I on, jeśli chodzi o mieszkanie, jeśli chodzi o żywienie, to jest cholernie drogi i za polskie pieniądze to ciężko się żyje. No, więc e, roz to tak powiem tak, że jeszcze rozmawiałem tam z koleżanką z Włoch, która mówiła na temat, coś tam wytniesz, mhm. która mówiła na temat, na, opowiadała na temat Dublina, wcześniej mieszkała w Londynie i powiedziała, że jeśli ma porównywać Londyn i Dublin, to Dublin wypada naprawdę drożej, jeśli chodzi o życie i jeśli chodzi nawet nie wiem, o ludzi, o cokolwiek, więc Dublin Blado wypada. Ja akurat się pokierowałem tym, że Dublin jednak będzie tańszy od Londynu i dlatego ten Dublin wybrałem, no co się okazało takie złudne, no ale dałem radę, można przeżyć. No fajnie, że tam się nie, nie, nie kupowałem jakichś tam najtańszych rzeczy też, ale jak to wszystko porządnie się zaplanuje, jakiś tam budżet, więc można przeżyć, tylko jak się chce tam chwilę pożyć i i nie ma się pewności, że będzie się mieć tam pracę, irlandzkie pieniądze, irlandzkie zarobki, to trzeba naprawdę konto sobie zapełnić. Konto zapełnić. Zapełniliśmy dzisiaj 20 minut. Pytanie dla Was, Bartek i Filip w nie tylko dla ORUF. No i cóż, dziękujemy. dziękujemy. Do usłyszenia. Do miłego. Do miłego.